jednak siła wyższa, e, siła wyższa zaplanowała coś innego, a że obiecałam sobie, e, że tak powiem, jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy, tak jak jest z tą deklaracją, no to mam otwarty umysł. Powiem wam tak, no ja ogólnie we wspólnocie jestem od 2008 roku, czyli naście lat. Natomiast e, tak naprawdę dopiero niedawno Niedawno, w styczniu, że tak powiem, gdzieś tam przy, w cudzysłowie przeszłam, bo nie przeszłam, staram się e, programem żyć, chociaż nie zawsze mi oczywiście to wychodzi. E, gdzieś tam podopieczne też mi przypominają, że jeżeli ja odejdę od pewnych, e, pewnych, e, pewnego działania, to też mogę być w czarnej duszy. E, w przenośni dosłownie Natomiast tak, ja pierwszy raz upiłam się, jak miałam e, na moją osiemnastkę, z tego, co, z tego co tam gdzieś kiedyś analizowałam. Powiem wam, to było gdzieś tam w Danii, na jakiejś tam u ciosi. Ja pracowałam, od e, rzadkiewkę radiz, radiz, e, I No i tak myślałam, że tak ma być. E, gdzieś tam wcześniej w liceum próbowałam alkoholu, natomiast tak bardziej e, asekuracyjnie, bo, bo się bałam upić e, i tak dalej. No i jak pierwszy raz posmakowałam, no to stwierdziłam, że wtedy się czuję taka odważna, nie mam żadnych lęków, strachów e, i w ogóle świat jest bombowy. E, I myślę, że od początku ta ten stan taki nienormalnego E, wprowadzenia alkoholu, czyli odreagowania tak naprawdę tego, co się dzieje, emocji, e, gdzieś mi towarzyszył. Później nastał czas studiów, e, jedne i drugie skończyłam, natomiast miałam pół roku takiego intensywnego picia na pierwszym roku e, i się wtedy śmiałam e, sama z siebie, że że w cudzysłowie, dzięki temu miałam same piątki, natomiast nie wiem, jak to się stało na egzaminach, jak przypomnę sobie egzamin na mikro, makroekonomik, gdzie moja pani Beata, pamiętam, powiedziała do mnie Katarzyno, masz tu gumę miętową, bo tu czuć jak z gorzelni. Myślę, że wtedy pierwszy raz, pierwszy raz poczułam wstyd. Wtedy nie wiedziałam na dany, tamten moment, że E, że mam problem z alkoholem, że, że jest to choroba, że to nie jest tak, że ze mną jest coś nie halo, że jestem osobą głupią, złośliwą, nienormalną, tylko, że tak naprawdę mam pewnego rodzaju alergię na alkohol, e, nie, tylko, nie tylko na alkohol, bo jakby alergia na alkohol jest tym początkiem, bo tak naprawdę dzisiaj wiem, że nie chodzi o same wprowadzanie, bo ja e, będąc gdzieś tam w jakichś tam działań, rzeczy i teraz na przykład gdzieś tam się przyprowadzam. Mam, mam taki dyskomfort, jestem cały czas w niedoczasie, wiem, że pośpiech mi nie służy, ponieważ jestem wybita z tego takiego mojego harmonogramu działania i ja wiem, że jak ja się oddalam od pewnych rzeczy, e, to wraca czasami ta stara Kaśka, natomiast dzisiaj wiem, że, że jest rozwiązanie, jest sposób, jest, jest program 12 kroków, Natomiast dzisiaj e, podchodzę do tego nie, jak to się mówi, tak ortodoksyjnie, dlatego, że ja wiem, że jak w Wielkiej Księdze jest napisane: Ja staram się, bo nie zawsze mi to wychodzi nie walczyć z nikim i z niczym. To ja wiem, że ktoś ma prawo e, trzeźwieć po swojemu. Są w terapie, są. E, program jest z 12 kroków. Dla mnie. E, niestety żadne terapie. Ja miałam okresy, że ja nie piłam 5 lat. Później nie piłam chyba 3 lata. Ja wiem, że ten okres niepicia był takim okresem, wiecie co, na dupo ścisku, na takiej zasadzie, że mnie nic po prostu nie cieszyło. E, I jak przyszłam do wspólnoty mając 20 kilka lat, mm, z takim... Wtedy mi się wydawało ciężarem, tak? że ja jestem alkoholiczką e, i, i jest coś ze mną niechalo, e, To ja tego wcale nie rozumiałam. Cię wiem, że jest to choroba śmiertelna, choroba z, u, il, iluzji i zaprzeczeń. Cię wiem, że te mechanizmy, mimo działania, program, można czasami je w nie wchodzić, jeżeli się czek nie zatrzyma. I tak naprawdę dla mnie dzisiaj. Codziennie budowanie nowego tego software'u, oprogramowania e, czasami jest łatwe, a czasami bardzo trudne. I dzięki, dzięki, wam, dzięki wspólnocie, a no wam o alkoholichów, ja się wiem, że że wspólnota uratowała mi życie, e, że e, tak naprawdę czasami widząc pewne zachowania kimś tak naprawdę ja też dalej je mam w sobie. To nie jest tak, że ja będę dzisiaj krystalicznie idealna pełniać błędów, bo ja je popełniam. E, nawet dzisiaj popełniłam, przynajmniej z trzy, tak się doliczyłam, Ale ja wiem, że dzięki temu programowi e, ja mogę na bieżąco albo wieczorem rozgrzeszyć się no, i zastanowić się, że, że nigdy nie będę idealna. I ja mam nie być idealna, bo ja wiem, że całe życie perfekcjonizm, który gdzieś wyniosłam z domu, że mam mieć czwórkę, dlaczego mam czwórkę z plusem, a nie piątkę, czyli te takie rezanie beretu, tak mówię, żargonem studenckim, było może nie krzywdą, bo moja, moi, moi, moi rodzice, moja mama wychowała mnie najlepiej, jak umiała, natomiast ja wiem, że nigdy nie można się podzielić tym, czego się nie ma i no nigdy Miałam dużo rzeczy w sensie takich, wiecie, materialnych, ale ja nigdy nie miałam bliskości. I cały czas się tego uczę. Powiem wam, że e, powiem wam, że e, dzisiaj, dzisiaj staram się żyć trochę na innym oprogramowaniu. E, także Także e, gdzieś tam rozliczenie się e, z przeszłością e, jest na pewno zbawienne, ale ja wiem, że ja nie mogę wpaść w taką pułapkę, że już wszystko jest ok, ponieważ e, gdzieś tam nie rozliczając się, nie przepraszając na bieżąco, przepraszam, nie rozliczając się na bieżąco, ja wiem, że ja mogę dalej krzywdzić, ja mogę dalej ranić, ja mogę być dalej w cudzysłowie tą Kaśką Starą i czasami czasami, czasami przyznam się bezbicia taką jestem. Dzisiaj mam świadomość, że dzięki temu, że jest program 12 właśnie kroków, dzięki temu, przepraszam, dzięki temu, że są fantastyczni ludzie, koledzy, koleżanki, ja wiem, że tak naprawdę, ja zawsze w tak kierunkach dalej dzisiaj wiem, że to tak naprawdę nie ma nic wspólnego, bo nie ma lepszych, nie ma gorszych alkoholików, ja dzisiaj uważam, że nic, ale to nic nie odróżnia mnie od takiego alkoholika, który wciąż jeszcze cierpi, stoi w bramie, a to, że mam zdecydowanie więcej szczęścia w tym życiu, to po prostu dzisiaj wiem, że siła wyższa, Bóg, jakkolwiek go rozumiem, a czasami niestety nie. I też się nie godzę z pewnymi rzeczami, chociażbym bardzo chciała. To dowodzi, że e, codzienna praca jest, jest to proces nieunikniony. E, jakby to nie ma tak, że się, nie wiem, przerobi program, przerobi, wsadzi do, e, do, do, do, do szafki, do szafki, i, i będzie już po. To jest proces, który trwa. I bez względu na to, czy, e, czy jestem w lepszym, czy w gorszym, jakby samopoczuciu, to ja wiem, że, że to ma sens. Ja się czułam taki, jak, jakbym miała przez całe życie, nie wiem, jak to Wam powiedzieć nie wiem, dziurę, pustkę w środku. Ja dzisiaj wiem, że mitingi, ludzie, wspólnota i rozliczanie się na bieżąco to jest coś, co mi jest potrzebne, że jeżeli ja się zagalopuję, żebym ja mogła się zatrzymać. Jeżeli nie ja, to czasami mi sponsor coś powie, czasami mi powie nie wiem, Jola, Mariola, Robert, Waldek, wy. I ja ci jestem otwarta na informację zwrotną. Ja zawsze taka byłam myślę skryta. Nie do końca czułam się kochana, akceptowana, rozumiana. We wspólnocie, w programie dostaję to, to natację, ja ci jestem wdzięczna za wspólnotę, bo bo jak nawet po południu żeśmy rozmawiali gdzieś tam na forum, e, jestem pewnie jednym z, jedne, z jednego procenta ludzi, którzy e, gdzieś tam mają szansę żyć godnie, mają szansę rano spojrzeć sobie w lustro, ale też i tacy, którzy dalej popełniają błędy, dalej czasem wchodzą w rolę Boga. A myślę, że jak nie zaakceptuję tego dualizmu, że jestem i taka i taka, bo taka jestem i nie zaakceptuję siebie, to, to gdzieś tam hmm, pewne rzeczy nie do końca będą przerobione. Mam taki ulubiony tekst na akceptację, że wszystkie rzeczy e, ze strony 422, wszystkie rzeczy, osoby, sytuacje są dokładnie takie same, jakie są i w momencie, kiedy ja nie zaakceptowałam e, tego, i czasami w sytuacjach życiowych nie akceptuję, bo również mi się zdarza, to ja po prostu jak, nie wiem, ryba we wodzie, znaczy bez wody tam po prostu gdzieś tam staram się walczyć o życie, a tak naprawdę wiem, że jak się temu poddam, to wtedy czuję spokój, bo ten spokój głowy dla mnie dzisiaj jest szczęściem. Nie pieniądze, nie mercedeszy, mercedesy, szmery, bajery, tylko, tylko ten spokój głowy. Także nie wiem, hmm, chyba tyle jak chcecie, to możecie, nie wiem, zadawać pytania. Tak nie wiem, co jeszcze mam mówić.